Towarzysze, ludu pracy, obywatele wirtualnego świata. Serdecznie witam wszystkich, którzy w ten piękny, wtorkowy wieczór raczyliście przybyć do stolicy Wandystanu na uroczystość trzylecia istnienia państwa. Witam przede wszystkim obywateli naszej miłującej demokracji i wolność ludowej ojczyzny, bo to właśnie ich święto. Witam także przedstawicieli wszystkich państw wirtualnego świata. Są koronowane głowy Są też zwykli obywatele Którzy są przecież podporą Każdego prawdziwego kraju Trzy lata temu Działacz wirtualnego ruchu komunistycznego Michał Winnicki Wraz ze skrajnie wolnorynkowym Libertarianinem Piotrem Khandem A także innymi działaczami Stworzyli podwaliny kraju Który czysto teoretycznie Powinien był upaść Kraju w którym szeroko rozumiana wolność graniczyła z anarchią. Kraju, którego władza oddana była w całości w ręce mas. Ojczyzny, w której wszyscy byli zawsze równi i nikt nigdy nie stał ponad prawem. Kraj, który powinien był upaść. Dzięki wandosławionemu towarzyszowi Wandzie i dzięki innym świeckim towarzyszom przetrwał. Ba, kraj ten stał się azylem dla wszystkich szukających niezależności Realnego prawa do swobodnego wyrażania opinii, swobody poglądów, swobody wyznania i wszelkich innych swobód. Oto do tego kraju ciągnęli obywatele różnych innych wirtualnych nacji, aby rozmawiać w sposób naprawdę nieskrępowany. Na łamach naszych mediów obywatele innych krajów publikowali swoje artykuły, prezentując niczym nieskrępowany język, nieskrępowane poglądy i treści jestem młody w wiercie wirtualnym ledwie od maja moje dokonania są małymi kamyczkami rzuconymi pod budowę naszego pięknego kraju jednakże podobne kamyczki rzuca każdy obywatel każdy mieszkaniec, który aktywnie działa to właśnie z tych małych kamyczków powstaje wielki kopiec kopiec, który się pnie w górę do nieba do samego towarzysza Andię, ciesząc jego oczy Kopiec to kraj zbudowany z nas obywateli. Ludzi bezgranicznie oddanych ojczyźnie, wiernych ojczyźnie do samego końca. Socjalistów, liberałów, konserwatystów, demokratów, monarchistów i anarchistów, a także wielu innych o sprzecznych ideach, którzy jednak ramię w ramię te kamyczki rzucają. Dziś otwierają się przed nami nowe horyzonty. Dziś Żytujemy jako kraj niepodległy, niezależny. Kraj szanowany i kraj dostrzegany na arenie międzynarodowej. Niebawem ruszy nasz system gospodarczy. Wersja beta już jest gotowa. Już można z niej korzystać. Obywatele stają się coraz bardziej aktywni w najróżniejszych dziedzinach. Oto stajemy u progu nowego Wandystanu. Wandystanu nie będącego częścią Sarmacji, a kraju zupełnie odrębnego. To wielki dzień, obywatele, Stoimy dopiero u progu tego nowego kraju. Chwyćmy się w ramię w ramię, także z tymi, którzy są dziś naszymi gośćmi. I razem przekroczmy bramę wolności. Bramę oświetloną przez światło jutrzenki postępu. Bramę stworzoną przez wszystkich świeckich i samego Wandę. Bramę stworzoną właśnie dla nas. Właśnie dla tego pokolenia Wandejczyków. Dwa dupy i przejdźmy przez tą bramę. Pomóżcie mi stworzyć nowy kraj. Nowy, piękny Wandystan. Niechaj kraj nasz ruszy rzeką postępu. I to by go nigdy łapska monarchofaszystów nie powstrzymały. Jest zawsze niepodległy Wandystan. Wolność dla uciśnionych. Władza dla mas. Równość dla narodów. Viva towarzysz banda. Wywat wszyscy. Dziękuję.